Autopromocja. Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki. Ewa Worobiec. Zapraszam. Libańska armia oświadczyła, że Izrael narusza rozejm, który wszedł w życie o godzinie 23.00 naszego czasu. Izraelczycy mają ostrzeliwać wsi w południowym Libanie. Strona izraelska nie komentuje tych informacji. Prezydent Donald Trump ogłosił wcześniej dziesięciodniowe zawieszenie broni w Libanie. Zaprosił też do Białego Domu przywódców obu krajów na rozmowy o pokoju. A zaproszenie to budzi w Libanie spore emocje. Oba kraje nie utrzymują stosunków dyplomatycznych od powstania Izraela, a ostatni raz prowadziły bezpośrednie rozmowy 43 lata temu. Albo jedność w koalicji, albo rząd mniejszościowy. Tak sprawę stawia Paulina Henning-Kloska. W Sejmie czeka wniosek o wotum nieufności wobec minister klimatu i nie wiadomo, czy przeciwko będzie koalicyjne koło Polski 2050. Według unet w trakcie spotkania z Katarzyną Pełczyńską na Łęcz premier Donald Tusk zagroził końcem koalicji w obecnym kształcie, jeśli Polska 2050 zagłosuje za wnioskiem. To nie jest zabawa, to są poważne sprawy. Mówił pytany przeze mnie poseł K. O. Sławomir Nitras. Myście musimy mieć mechanizmy oceny ministrów, ale no tak się tych spraw nie załatwia. Jeżeli ktoś sobie myśli, że to jest piaskownica, to to nie jest piaskownica. To są poważne rzeczy. Łukasz Osmalak z Polski 2050 powiedział mi... Zawsze, panie redaktorze, zawsze na spokojnie. Ale przyznał, że relacje ze spotkania szefowa partii ma przekazać członkom klubu na specjalnym spotkaniu. Na pewno będziemy podejmować decyzję. Jednak sama minister klimatu i środowiska powiedziała mi wieczorem w Sejmie, że głosowanie w tej sprawie to test jedności koalicji. Wniosek, o moje odwołanie to jest wniosek, czy w koalicji jest jedno. To nie chodzi o żadną minister klimatu, powinien henik -Kloska. I albo koalicja ten test zda, albo go nie zda. Posłowie mają czas na namysł. Głosowanie zaplanowane jest na posiedzeniu Sejmu za blisko dwa tygodnie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Kolejne ostrzeżenia w sprawie zatruć zwierząt w Biskupcu po materiale w Polskim Radiu Olsztyn. Także władze miasta apelują do właścicieli psów i kotów o szczególną ostrożność w czasie spacerów. Trutki rozkładane są w różnych częściach miasta. Najpierw Stowarzyszenie Przygarni Psiaka lub i Kociaka z Biskupca w swoich mediach społecznościowych ostrzegało przed zagrożeniem, a w rozmowie z nami wolontariuszka Karolina Janczara nie ukrywała emocji. Jakim człowiekiem trzeba być, bo to nie jest śmierć delikatna i szybka, to jest śmierć w męczarniach, w bólu. Wiadomo już o kilku psach, które nie przeżyły kontaktu z zatrutymi kawałkami mięsa. W mieście giną także koty. Teraz także oficjalny fanpage Urzędu Miejskiego w Biskupcu apeluje do mieszkańców o czujność. Jak czytamy, każdą sytuację zatrucia zwierzęcia oraz każdy podejrzany przedmiot, porzucone jedzenie, mięso, kiełbasy, pojemniki z nieznaną substancją należy zgłaszać do straży miejskiej lub policji. A funkcjonariusze prowadzą już czynności wyjaśniające. Aleksandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. Tor Poznań znów działa. Został otwarty po kilkudziesięciu godzinach przerwy spowodowanej przekroczeniem norm hałasu na okolicznych ulicach. Dyrektor Sebastian Urbaniak mówi, że emocje jakie to wzbudziło pokazało jak bardzo jest tor potrzebny, między innymi służbom mundurowym.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 Ekspres jedynki dojechał wczoraj do sobotu. Tam po przy molo stanęło mobilne studio, w którym nadano audycję specjalną z okazji stulecia stacji. Słuchacze mogli zobaczyć, jak wygląda takie wydanie. Pani Karolino, Pani jest tak znana, zrobi sobie Pani zdjęcie z nami. Proszę się nie dać prosić długo. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, no, nie wiem, wiem, pewnie. <laughs> Chodźcie do zdjęcia, kto robi? Fajnie, bo tak podchodzą ludzie, można, mogą porozmawiać, wywiady też nie udzielacie. Udało się porozmawiać tu z prowadzącą? Tak, oczywiście, bardzo miła rozmowa była. Przyszliśmy, bo my mieszkamy w Sopocie, więc nie mogliśmy nie przyjść lubimy bardzo Jedynkę, więc my idziemy cię przywitać z Jedynką, poznać się z prowadzącymi i zobaczyć na żywo, bo w wiadomo, że... Jubileusz, jemy z lat. To jest piękne, tak mówię, co najmniej Super. dwóch, trzech takich jubileuszy Wam życzymy. Pierwszą audycję nadano 18 kwietnia 1926 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W rejonie Wybrzeża i na Żuławach mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień na wschodzie przelotne opady deszczu, temperatura od 10 stopni na północnym wschodzie, 15 na przeważającym obszarze kraju, do 20 miejscami na południowym zachodzie. JEDYNKA Polskie Radio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 Panie Joanno, na jakie ryzyka warto zwrócić uwagę wiosną? Warto jest patrzeć szerzej niż tylko na przymrozki wiosenne. Problemem są też zastoiska wodne czy też intensywne opady. Czy można się przed nimi zabezpieczyć? Tak, w Warcie ubezpieczamy zastoiska wodne bez limitu powierzchni. Ważna jest też ochrona od deszczu nawalnego. Działa już od następnego dnia po podpisaniu umowy. Ale pamiętajmy również o plonach po zbiorach. Warta jako jedyna chroni je w transporcie z pola do magazynu czy skupu. Czyli ochrona działa szerzej niż tylko na polu. Dokładnie tak. Warto skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym, który pomoże dobrać najlepszy wariant polisy. Audioprezentacja. Materiał promocyjny przygotowany w celu popularyzacji wiedzy o ubezpieczeniach i działalności zakładu ubezpieczeń. Zawiera informacje aktualne na dzień publikacji. Reklama. Autopromocja you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 Bożej Prośniewski, dzień dobry. Dziś w Warszawie przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa zaplanowano protest rolników. Powodem jest zbyt krótki czas. Ich zdaniem na realizację inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy. Rolnicy chcieliby jego wydłużenia do końca lipca. Wczoraj, wychodząc im naprzeciw, minister Stefan Krajewski zapowiedział przesunięcie tego terminu do 15 czerwca. Ta deklaracja jednak nie uspokoiła nastrojów w branży. Ceny nawozów wciąż utrzymują się na wysokim poziomie i na razie nic nie wskazuje, że mogłyby one zacząć spadać. Najbardziej w górę poszedł mocznik. Jego cena od czasu wybuchu wojny w Iranie wzrosła o około 30%. Obecnie, jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez portal farmer.pl, średnio za tonę mocznika trzeba zapłacić blisko 3300 zł. Inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych skontrolowała 183 podmioty sprzedające owoce, warzywa i ziemniaki. Nieprawidłowości wykryto w blisko co trzecim z nich. Dotyczyły one przede wszystkim oznakowania produktów, w tym braku informacji o kraju pochodzenia. Nieprawu, nieprawidłowości w zakresie jakości były marginalne. A teraz w agrofaktach o zasobie własności rolnej Skarbu Państwa, jak wynika z raportu podsumowującego pierwszy kwartał 2026 roku, pozostaje w nim obecnie nieco ponad 1 321 000 hektarów gruntów rolnych. Gospodaruje nimi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. A w jaki sposób to robi, o tym opowie Tomasz Matusiak. Grunty rolne KOWR dzierżawi lub sprzedaje głównie rolnikom indywidualnym na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rodzinnych. Obecnie w zasobie własności rolnej Skarbu Państwa do rozdysponowania jest 164 200 hektarów gruntów rolnych, mówi Henryk Smolarz, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Podstawowa forma rozdysponowania to jednak nadal jest dzierżawa. W pierwszym kwartale ponad 16 tysięcy hektarów zostało wydzierżawionych. Ja przypomnę, że ubiegły rok był rokiem rekordowym, bo ponad 65 tysięcy hektarów gruntu wydzierżawiliśmy, ale to wynika też z tego, że mamy co wydzierżawić, dlatego, że to są grunty, które wracają z tak zwanych trzydziestek, czyli tych wszystkich, którzy nie skorzystali z ustawy i nie wyłączyli 30%, zapewniając sobie możliwość przedłużenia umów. Zatem mamy grunty i je wydzierżawiamy sukcesywnie. Tempo na razie jest takie, jeżeli Liczymy, że będzie to rekordowy rok. W pierwszym kwartale KOWR przeprowadził też prawie 4 tysiące przetargów na sprzedaż gruntów. Do końca 2026 roku planowana jest sprzedaż ponad 5 tysięcy hektarów gruntów. W większości są to bardzo małe działki, które porządkują nasz system i nie są przydatne do użytkowania rolniczego. Co do zasady, Sejm uchwalił w tym roku przedłużenie zakazu sprzedaży ziemi rolnej z sobą rolnej skarbu państwa o kolejne 10 lat. Zatem całą formą rozdysponowania są dzierżawy, a nie sprzedaż. Ta sprzedaż odbyła się. Incydentalnie. Oprócz dzierżawy i sprzedaży nieruchomości będących w zasobie własności rolnej Skarbu Państwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazuje je nieodpłatnie uprawnionym podmiotom, np. samorządom. Od początku funkcjonowania Agencji Własności Rolnej Skariu Państwa, a później Agencji Nieruchomości Rolnych, a dzisiaj Kowru, my przeznaczyliśmy około 700 tysięcy hektarów dla różnych podmiotów. Najwięcej gruntów, około 250 tysięcy hektarów trafiło do dawnych zarządów melioracji urządzeń gospodarki wodnej, dzisiaj wód polskich. To są tereny zalewowe przy rzekach, potrzebne ze względu na gospodarkę wodną. Dużą część przekazaliśmy do lasów państwowych. Ogółem było to ponad 160 tysięcy hektarów. Bezpośrednio dla samorządów przekazaliśmy blisko 70 tysięcy hektarów, to samorządy gminne, powiatowe, wojewódzkie na realizację zadań własnych. A w pierwszym kwartale tego roku KOWR przekazał nieodpłatnie uprawnionym podmiotom ponad 730 hektarów gruntów. I na koniec jeszcze może dodajmy, że obecnie największe powierzchnie do rozdysponowania gruntów mają oddziały terenowe KOWR we Wrocławiu, Szczecinie oraz Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu. Jedynka. Polskie Radio. Audycja powstała we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Na Agrofakty zaprosił sponsor Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta, oferujące ubezpieczenia upraw rolnych. Radio. Program pierwszy jest 17 minut po godzinie 5. Dzień dobry z jedynką. Piątek, 17 dzień kwietnia, 107 dzień roku do końca roku 258 dni. Słońce wzejdzie o 5.35, zajdzie o 19.37, czyli że dzień potrwa już ponad 14 godzin. 14 godzin i 3 minuty będzie krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 44 minuty. A dłuższy od najkrótszego, od 6 godzin i 21 minut. Imieniny obchodzą Anicet, Aniceta, Eliasz, Innocenty, Izydor, Izydora, Jakub, Józef, Katarzyna, Klara, Radociech, Robert, Roberta, Salwator, Stefan i Teodora. I wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Nie wiem jak Państwo, ale zleciał, przynajmniej mi ten tydzień szybciutko, już piątek, zleciał nawet i kwiecień, bo człowiek się nawet nie obejrzała, już jest druga połowa. Takie jakieś przyspieszenie nastąpiło po świętach. Za dwa tygodnie, tak, równo za dwa tygodnie będziemy odpalać grille podczas majówki, choć w tym roku dość niefortunnie wypada długi weekend. 1 maja w piątek, a 3 maja w niedzielę. Za to! Majówka za 3 lata, w 2000. Nie, za 2 lata. W 2028 to wtedy to będzie rzeczywiście bajka, bo 1 maja będzie przypadał w poniedziałek, Aha. więc świętować zacząć będzie można już w piątek po pracy. To będzie taki długi weekend z prawdziwego zdarzenia. No ale to za 2 lata. Wracamy do tego, co tu i teraz. Świętujemy stulecie Jedynki. Dziś i jutro. Jutro punkt kulminacyjny. Szczegóły jeszcze dziś w Jedynkowym Poranku oczywiście Państwo zdradza i przez cały dzień na antenie programu pierwszego, a że radio to jest teatr wyobraźni, to no właśnie ciekaw jestem, co Państwu wyobraźnia podpowie. Tradycyjnie Pana Wojtka z Zaszydy proszę o tak z nie podkładu, żeby słuchacze mogli wyłapać, bo to jest trudna zagadka, nie ukrywam, co to za dźwięk? Na razie nic nie podpowiem. Z czym się to Państwo kojarzy? No dobrze, jeszcze chwilę. Tak, to to za dźwięk. 22, 139, 2202 Czekam na propozycję. Ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. Dzień dobry z jedynką. Pan Artur. Patrzę, jak miesza się. To czego nie ma i to co jest A potem kiedy mówię wprost Milczysz i odwracasz wzrok Tysiąc wybitych razem kaw Głupi myślałem, że Cię znam rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam trzy do dwóch chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny jedno wiem na pewno Chciałbym bez ciebie Próbujmy jeszcze raz na zupełnej ciszy. Panie Wojtku, prosimy. Ten dźwięk to, to ciszy wspomina jakieś przeładowanie givery. Pozdrawiam Artur. Nie no, błagam panie Arturze, no. O takie rzeczy o takie rzeczy bym Absolutnie Państwa nie, nie pytał. Wojtek zawsze by podejrzewa, że to może być dźwięk kartki papieru takiej. Nie, ale słuchaj, kartka papieru gniesiona to brzmi tak. A nie, masz rację, rzeczywiście. To podobno. A zaprezentuję jeszcze raz ten dźwięk, o który nam chodzi. Ten, ten, ten, ten wyżej, wyżej, wyżej. O, tak właśnie ten. Tak. O. Ma rację. Znaczy ma rację, ale nie ma racji, bo to nie jest ten dźwięk. Będą państwo zaskoczeni. Na pewno. Kiedy sobie uświadomią, no tak, no rzeczywiście, no to przecież to o to chodzi. Co tam państwu wyobraźnia podpowiada? 22, 139, 22, 02. Co to za dźwięk? Jeśli chodzi o głosy naszych słuchaczy, to też są takie dźwięki, które są charakterystyczne dla tej pory. Na przykład pan... Jarek ze Skoczowa, listonoszą tak w bardzo charakterystyczny sposób rozpoczyna. Dzień dobry. Dzień dobry, że Jarek ze się kłania w i listonosz w Skoczowie. Plus pięć stopni, i czyściutkie, ładne niebo, ptaszki śpiewają i ćwierkają. A nie mówiłem, że głos charakterystyczny. Pewnie, że ptaszki śpiewają i ćwierkają. To jest też taki charakterystyczny dźwięk dla poranka. Zresztą te ptaki słychać u pana na kole, w sensie na rowerze. Bo to Śląsk. Dzień dobry, Luis z Katowic, właśnie sobie jadę do pracy, jest trzecia 3.30 i Ptasie Radio przejmuje mnie z tyłu, fajnie ptaki już mnie żegnają, z przodu już witają. Słyszycie? Dzisiaj tak wyjątkowo jest tak bardzo głośno, także piękna melodia dla duszy, która jedzie i się relaksuje na rowerze. Pozdrawiam całą ekipę świętowania. Stulecia Radia Jedynki Pozdrawiam, panie Danielu, wszystkich. na no wszystkich bez wyjątku. Dzięki wielkie. To przede wszystkim, szanowni państwo, święto naszych słuchaczy, bo bez słuchaczy jedynka by nie istniała, a istnieje już 100 lat. To nawet takiej szacownej jubilatce nie wypada śpiewać 100 lat. No nie można, to jest niemożliwe w tej sytuacji, bo to jutro stanie się, szanowni państwo, dokładnie o godzinie 17 stuknie jedynce setka. No to 200 lat koniecznie, 200 lat należy życzyć. Pan Maciek też dobrze nam życzy i wraca do domu z Zagramanicy. Dzień dobry, z tej strony Maciej. Okolicy Bolesławce, Dolny Śląsk. plus 7 stopni. Dzisiaj zapowiada się nawet do 18 u nas, także będzie ciepło. No, a my co? Będzie do domu. I panie redaktorze, tak chciałem złożyć życzenia z okazji tej setnej rocznicy i nie gra jak najdłużej nam jeszcze następne 100 lat. I dziękuję, że jesteście i miło was słuchać, także pozdrawiam i do usłyszenia. My też dziękujemy, szanowny panie Macieju, pan dziękuję, że my jesteśmy, my dziękujemy za to, że państwo są, bo bez nas my byśmy nic nie znaczyli, bo bez was jedynka by nie istniała. Pan Zbyszek, nasz stały słuchacz, który dobrze życzy, no tak się, życzył sobie deszczu także, bo czekał, przedwczoraj nie było, wczoraj nie było, no i się w końcu doczekał. Dzień dobry, raport pogodowy chodów osiedlec Temperatura 6 stopni na plusie, niebo nad nami czyste, bez wiatru, bez mgły. Na nocy coś musiało popadać, bo jest dnia jednak mokre, uważajcie, można się oszukać. Ale w tej chwili chmury zepchnęło gdzieś na północ nad nami, jak mówię, czyściute nieba. Pozdrawiamy wszystkich. Miłego weekendu. Lucia i Zbyszek. Dzięki wielki panie Zbychu. Proszę wciskać Luśkę tradycyjnie za łapkę. Dziś na północy i na zachodzie zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. I tam też sporo słońca. Jeśli chodzi o pozostałe regiony, to tych chmur ma być więcej. No i od czasu do czasu też przejaśnienia. Rano, to jest uwaga do kierowców, na północy mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. I tak jak wczoraj mówiłem, tego deszczu za dużo nie będzie. We wschodniej i południowej połowie kraju przelotne opady. Dobro i to, bo państwo na pewno słyszeli w naszych aktualnościach, IMGW ostrzega przed suszą hydrologiczną. Ale to będzie ciepły. Ulela, jaki ciepły ten piątek. Nawet 20 stopni miejscami na południowym zachodzie, ale to w tym najcieplejszym momencie dnia. A ile w tej chwili u pana, panie Pawle? Brenna plus 5 stopni Celsjusza gdzieś max do plus 16. Zachmurzenie małe, bardzo ładna widoczność, piękne niebieskie niebo z takimi parankami. E, jakość powietrza dobra nie pada, być może będzie w trakcie dnia krótko trwała mrzawka. Życzę dobrego stuletniego weekendu wszystkim pracownikom Dęki, no i oczywiście panu redaktorowi. Dzięki wielkie, panie Prawda, to będzie wyjątkowy, to jest wyjątkowy tydzień, kulminacja jutro o 17:00 Koncert, na który już teraz państwa zapraszamy przed radio odbiorniki, 29 minut po godzinie piątej. Z tego wszystkiego wczoraj zadzwonił pan Wojtek, debiutant. Jakoś on mi się, nie wiem, czy, czy pan, ci nowi nie mają parcia na szkło, nie doznam, przykład pan Marek z ocieki. Także panie Wojtku, pan był, Czekał, ale jakoś no tak, no się tak złożyło, że pan nie wystąpił. No ale co się odwlecze, to nie uczęczę. Nie Dobry. Dobry, Wojtek się kłania. Mamy 8 stopni na plusie. Niebo lekko zachmurzone. I nowy raportowicz się do pana Daniela, do jedynki. Pozdrawiam całe radio i wszystkich słuchaczy. Dzięki wielkie panie Wojtku słuchajcie, człowiek optymistycznie nastawiony do życia, imiennik naszego realizatora, także naszego realizatora Wojtka, proszę o tradycyjne fanfary. Mm -hmm. Bo zgodnie ze statutem RKRP, czyli Radiowego Koła Raportowiczów Pogodowych, na cześć każdego nowego członka, bądź też członki, nigramy fanfary. Panie Wojtku, życzenia, znaczy pierwszy raport poszedł, fanfary poszły. Proszę pamiętać o regularnym opłacaniu składek, bo bez składek to my nie istniejemy. Numer konta 22 na początku trzeba wpisać, potem 139, potem 22 i 02. No to przypomnijmy sobie ten dźwięk. Imiennik naszego debiutanta Wojtek zaszyby przekonuje, że to jest ten świstak, co zawija w sreberka. O, no niekoniecznie. Niekoniecznie. Co to za dźwięk? Z czym się państwu kojarzy? O, nasz wydawca podpowiada, że to może być gryzienie landrynek. To jest niebezpieczne dla zębów. Się przekonał nie jeden z nas. 22, 139, 22. 02531 Dzień dobry z Jedynką. skieradio. Rozgrzała nasza automatyczna sekretarka do, do czerwoności w związku z tym dźwiękiem. Tak jak mówię, radio to jest teatr wyobraźni i on parę obrazów państwu podpowiada, no i takich skojarzeń. Posłuchajmy raz jeszcze dźwięku. Teraz to tak, wracam się do kolegów z Zeszedyskości, to jak klawiatura komputera, nie? Też trochę, taka laptopowa. No a, a panu co się wydaje? Dzień dobry, Witek. Moim zdaniem to jest raczej jakiś warsztat kacki. Prawie to przypomina trochę maszynę do pisania, ale to za cicho jest. Na pierwsze ucho to brzmija dzieranie taśmy klejącej od czegoś jakby. Takie jest moje pierwsze spostrzeżenie. Dzień dobry, panie Danielu. Głos, który pan przedstawia, to śwista siedzi i zabija z rowerka. Dobrego dnia na to, z radia i dla wszystkich. Dzień dobry. Ektrony Ten dźwięk prezentowany to może być dźwięk przyrządzanej z łupki chińskiej, jeszcze w opakowaniu. Dzień dobry, Kłanie się słuchacz Robert z Górnego Śląska. Ja myślę, że to nie jest jednak giwera, ale liczydło. dło. No, a jeśli chodzi o życie, to niedługo wyjdę z domu i zobaczę ptaszki wędrujące po chodnikach, sroczki i kosa, który mnie się wczoraj nie bał w ogóle. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dzięki wielkie. Tam się pojawiło liczydło, tam się pojawiła wcześniej zupka chińska, to ładne, rzeczywiście. No Niektórzy decydują się na cenie tego makaronu jeszcze w opakowaniu, żeby on nie był taki długośny i się nie ciągnął w czasie jedzenia. Ja wiem, że to jest, że to niezdrowe i tak dalej, ale powiem państwu szczerze, jak czasem człowiek przychodzi do domu, a, a nie ma czasu, żeby przygotować coś, ja wiem, to jest niepopularne. to mówię, Dlatego mówię teraz przed szóstą, wtedy, kiedy jeszcze żona nie słyszy. Lubię czasem taką chińską słupkę. Wieś, ale czasem, żeby nie było. Pan Grzegorz, o tej porze, nasz nauczyciel z liceum Tetmajera, pamiętam w Krakowie. Jak się okazało, nie polonista, tylko anglista. O tej porze to pewnie wcina jajecznicę z sześciu jaj. I tak każdego dnia. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tu grzej z brzeska. Temperatura w brzesku 8 stopni, odczuwalne 7. Lekko przychmurzone, w ciągu dnia ma być bardzo różnie. To słońce to zachmurzone. Prawdopodobnie może troszeczkę popadać. Temperatura do 14-15 stopni. Rozbieramy się. Dzisiaj piątek, ostatni dzień tygodnia. Weekendu początek. A ja czekam na 17 na mecz Świątek w Stuttgarcie, Mam nadzieję, że Wczorajszy mecz, przedwczorajszy mecz yy, i wygrana z początkiem czegoś nowego, z nowym trenerem, że Iga się odblokowała i że wszystko będzie dobrze, choć przeciwniczka bardzo trudna Andrzejewa, więc łatwo nie będzie. O, nie będzie, nie będzie łatwo, choć to jest ulubiona nawierzchnia Igi Świątek, czyli Mączka Stuttgart, tam w tle za zawodniczkami, no, prezentują się pięknie takie trzy modele samochodów sportowych, więc warto walczyć o, o te trofea. To jest prestiżowe, ale nie najwyżej oceniane, bo to nie jest tej rangi 1000 turniej WTA. 22, 139, 2202 to jest Polskie Radio, program pierwszy, program, który świętuje stulecie jutro o godzinie 17, szanowni Państwo, bo to jutro, konkretnie jutro, 18 kwietnia, minie 100 lat dokładnie o godzinie 17, od tych słynnych słów, które wypowiedziała Janina Sztąpówka. Halo, halo. Polskie Radio, Warszawa i Fala 470 bodajże. No i w związku z tym, szanowni państwo, od początku tego tygodnia e, wędrujemy po różnych miejscach. To jest taka urodzinowa trasa radiowej jedynki. Dworzec Centralny był w poniedziałek. Był? Był. We wtorek Kasprowy, w środę Kraków. No i wczoraj Sopot. No i powiem państwu tak, e, nawiązując jeszcze do imienia pana Grzegorza Zbrzeska, jest taki pan Grzegorz halama. I on śpiewał tak swego czasu. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. No właśnie, ja też mogę powiedzieć, że ja wiedziałem, że tam będzie. Tam w sensie w Sopocie, bo przecież w Gdańsku studiuje, więc miał rzut beretem z uczelni, bo kolejny przystanek na urodzinowej trasie to był tym razem Sopocki Mąciak. Więc ja wiedziałem, że tam będzie, ale nie wiedziałem, że tak będzie, ale skoro mikrofon dzierżyła w dłoni po godzinie 16 jak zawsze niezawodna pani redaktor Karolina, no to nie mogło być inaczej. Program pierwszy polskiego radia. 10 minut po godzinie 17. Dzień dobry. Dzisiaj Państwu mówimy w jedynkowej popołudniówce z naszego plenerowego studia z widokiem na Sopockie Molo. Express 1. A to dzień dobry, mówimy w składzie Karolina Rożej, wydawca Mariusz Filar, kierownik produkcji Magda Miętek. Pozdrawiamy serdecznie, reporterka Ania Zakrzewska, jeszcze jedna osoba. Drodzy Państwo, nazywa się Wydrych, wygląda jak Wydrych, gada jak Wydrych, ale na imię ma Tymek, syn Daniela, który wpadł do nas, do naszego plenerowego studia, żeby pozdrowić jedynkowych słuchaczy. Tak, Tymek? Witam serdecznie, młody Wydrych, syn redaktora, pozdrawia ze słonecznego Sopotu słuchaczy Polskiego Radia. Słuchaj, głos piękny radiowy, gadka słyszę jest. Jakieś plany, żeby ojca wygryć z poranku? Absolutnie. Nie. A, już myślałam, że absolutnie tak. Czyli tata może spać spokojnie, bo jak Tymek powiedział, jeśli coś chcecie wiedzieć o swoim tacie, o moim tacie, czego wam nie powie, to możecie mnie zapytać. Więc wszystkie sekrety Daniela zaraz będziemy wypytywać. Synu, ja ci dobrze życzę. Synu, ja na ciebie. Kto zna ciąg dalszy tej piosenki Maćka Maleńczuka, to się pewnie uśmiechnął. No ale wzróż był, czyli wzruszenie. Synu, ja ci dobrze radzę. Nie idź w środy ojca, bo to trzeba o trzeciej wstawać. Ale tak czy inaczej, dziękuję bardzo y, całej ekipie Ekspresu Jedynki za takie miłe przyjęcie. Bo to państwo wiedzą, jak to jest w przypadku każdego ojca. Się martwi. Najpierw się martwi o to, jak jedzie na pierwszą wycieczkę, a potem się martwi o to... A. Każdy, kto... To jest ojcem nie zrozumia. Za 15 minut, godzina 6. To jest Polskie Radio, program pierwszy i Dzień Dobry z Jedynką jeszcze przez najbliższe 11 minut. Od razu Państwu muszę wyjaśnić, że są poprawne odpowiedzi, żeby była jasność. Bo Państwo są genialni, ale te głosy tych słuchaczy też są wyjątkowe. Tych słuchaczy, którzy nie wpadli na poprawne rozwiązanie, bo tak jak mówię, no, radio to jest teatr wyobraźni i wyobraźnia podpowiada nam różne dźwięki. Przypomnijmy sobie. Dzień dobry. Łukasz się z zarobki z Holandii. Wydaje mi się, że to jest chyba maszyna do pisania. Pozdrawiam. Z okazji stulecia radia i jeszcze dużo zdrowia. Dzień dobry. Myślę, że to jest otwieranie koperty, którą dostarczył stonosz. Pozdrawiam. Dzień dobry. Ten dźwięk to jest mój kot, który po porannej toalecie zakupuje swoje skarby w Pozdrawiam wszystkich jedynkowieczów. Albert. Dzień dobry. Ten dźwięk to jest pocztówka z Chin. Piosenka z lat 70. Jean-Michel Jarre. Dzięki wielki panie Zbychu. To mnie pan zaskoczył, powiem szczerze, bo takiej odpowiedzi się nie spodziewałem. Tak jak mówię, są poprawne odpowiedzi, te poprawne usłyszymy już w sygnałach dnia po godzinie 6, ale to genialne z tą pocztówką Chin. I wie pan, co ja już dzisiaj zrobię. Ja będę musiał odświeżyć ten wyjątkową płytę żana Michela Żara. Tak przy okazji, pamiętają Państwo, że będzie grał w Radomiu w czerwcu. Trzeba się będzie wybrać za 10.06. Radio. Jeden.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 Radio Kierowców. Patryk Bedliński, dzień dobry. Zapraszam na drogowy raport. Przez najbliższy miesiąc będą występowały utrudnienia na trasie S7 u styku województw Małopolskiego i Świętokrzyskiego. Chodzi o węzeł Książ. Wprowadzone zostały ograniczenia na jezdni w kierunku Kielc. Jak wyjaśnia Kacper Michna z krakowskiego oddziału generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad, powodem jest budowa ronda na drodze lokalnej łączącej ekspresówkę z miejscowością Książ Mały. Ze względu na te prace musieliśmy zamknąć zjazd z węzła. Dotyczy to kierowców, którzy jadą w kierunku Kielc i też musieliśmy zamknąć wjazd w kierunku Kielc od strony Książa Małego. Te prace potrwają miesiąc, a objazd przez węzeł w Wodzisław. I warto dodać, że utrudnienia nie dotyczą kierowców jadących od Kielc do Krakowa. Ci mogą bez przeszkód zarówno zjechać z trasy S7 na Węźle Książ, jak i wjechać na ekspresową trasę z dróg lokalnych. Kolejne utrudnienia czekają z motoryzowanych w Łomży. Tam rozpoczęła się modernizacja ulicy Nowogrodzkiej i duży jej fragment jest w Łomży wyłączony z ruchu. Do tego obowiązuje ruch naprzemienny na ulicy Wojska Polskiego przy wyjeździe w kierunku Ostrołęki. Przedłuża się także oddanie do użytku remontowanego mostu na tej samej ulicy. W Alei Piłsudskiego trwa tymczasem budowa nowego przejazdu kolejowego i też zablokowany jest fragment ulicy. Na szczęście o poranku brak informacji od drogowców o problemach w trazie, no ale jak Zwykle czekamy na informacje od Państwa, które mogą okazać się bardzo pomocne zmotoryzowanym w szczycie komunikacyjnym. Nasz numer telefonu bez zmian, przypominam, 22 513 11 11. Czekamy też na wiadomości w aplikacji Radio Kierowców.